niniejszym ogłaszam zakończenie zacierania, w tej chwili przeleję zacier z garnka do tego wiaderka, do tego wiaderka z takim wężekiem z oplotu, który u pomoże mi, umożliwi mi przefiltrowanie tego zacieru. Czuć wędzonkę i to dobrze, bo tak chciałem. No dobrze, teraz ten, to złoże filtracyjne musi się ułożyć, opaść na dno, a ja tymczasem... O, to jest taki mój nawyk, a właściwie nie nawyk, bo ja do, nie jestem przyzwyczajony. Muszę mówić do mikrofonu, żeby było dobrze słychać. Teraz ten, to złoże filtracyjne, To, znaczy złoże, to ziarno musi opaść na dół, ziarno razem z łuską. A ja od góry będę wlewał gorącą wodę, taką 70, około 75 stopni i to, co będę przelewał przez kranik, przepuszczał do garnka i, i gotował. Dobra, ja muszę dalej przygotowywać, także nie ma sensu tego w tej chwili tutaj pokazywać. Do zobaczenia za chwilę. Dobra, zaczynam wysładzanie, tylko wstępnie powiem jak ja to robię i potem już nie będę tego nagrywał, bo to bardzo jest wymagające, ode mnie wymagające zadanie, bo muszę biegać między tutaj tym miejscem a kuchnią, gdzie grzeję sobie wodę tutaj w tym garnku. No to tak robię to w ten sposób. Wybieram sobie tym, tym zbanuszkiem i leję na łyżkę, żeby, żeby nie zburzyć tego złoża filtracyjnego, tego ziarna, żeby nie przebić go tak gwałtownie. I teraz tak, pierwsze 2-3 pierwsze litry, które wyleję za chwilę do tego wiaderka wleję, wleję z powrotem do filtratora, bo to są takie mętne, bo ta brzeczka będzie taka mętna, ten filtrat, ten zacier, zacier, pajączek, piwo z mięsem będzie, żartuję, no zobaczcie. Stąd nie będzie nic widać, więc pokażę w ten sposób. Na wierzchu widać, że jest ciecz. Będzie mi brakowało ręki. Także zwracacie na statyw. No i to tyle. Resztę już będę wlewał do kociołka. Co prawda najpierw do wiadra, po to żebym. Bo ono jest z podziałką i żebym wiedział po prostu ile mam. Ile mam piwa. To... to na razie. Dobrze, mamy godzinę za 10 drugą. Skończyłem już wysładzanie w tej chwili. Jest ten ogień? Jest, ogień pod kociołkiem jest. Zaglądam, bo tak jak mówiłem. No, musi się dzisiaj ten gaz skończyć, po prostu musi. Wysłodziłem 26,7 litra zacieru o ekstrakcie 12,2 i to jest w zasadzie w punkt to co prawie, że no, no, jestem niewiele lepszy od tego co Beersmith przewidział, więc więc to oznacza, że jest, po prostu, że jest dobrze. Zajrzę pod ten kociołek. Ogień jest jeszcze całkiem taki żwawy, więc jeszcze, jeszcze nie jadę po ten gaz, natomiast no to, to się musi dzisiaj skończyć, no. musi po prostu. Jak widać, za mną pogoda się poprawiła znowu. Co tam ktoś churgoczesz, stuka, puka. Pewnie mój sąsiad. No cóż. No dobrze, czekamy na, na rozpoczęcie się. Czekam na rozpoczęcie. Czekam na rozpoczęcie gotowania, czyli tak jak aż ta brzeczka zacznie tam się poważnie tak żwawo poruszać w tym garnku. No i włączę timer gotowania. Gotować będę 70 minut. W 60, w 60. Na 60 minut przed końcem, czyli w 10 minucie gotowania, wrzucę chyba 20... Tak, 20 gram jungi, chmielu i na 15 minut przed końcem 30 30 gram jungi. Na 10 minut przed końcem włożę do garnka chłodnica. I to tyle. Aha, dzisiaj będę gotował, dzisiaj chmielił będę w, w Hop Spiderze, ponieważ chmielu jest yy, niedużo, więc tak będzie, tak będzie lepiej. No cóż, do, do zobaczenia, przy jak się zacznie gotować. Czyżby już? Idę zobaczyć. Nie, to jeszcze nie to. A ja tymczasem znowu będę przygotowywał sobie sprzęt. Co teraz muszę przygotować? No już muszę się wziąć za drożdże, żeby je uwodnić. Fermentor, zdezynfekować. No i nie wiem, co tam jeszcze. Nie pamiętam. Jakieś rurka pewnie do przelewania, jakaś by się przydała. O, takie tam drobiazgi. Do zobaczenia za kilka chwil godzina, godzina, godzina... 15.26 Tak, skończył się gaz nareszcie byłem kupiłem nową butlę brzeczka bo nie, już ledwo leciało i nie, nie mogłem doprowadzić brzeczki do wrzenia w tej chwili przed momentem zaczęło o, zaczęło wrzeć tak to wygląda Także za parę minut wsypuję chmiel, 20, 20 gram jungi tutaj mam przygotowane już, mam już też umyty fermentor i zdezynfekowany, no także troszkę się przeciągnęło dłużej na pewno ze względu chociażby na ten gaz. Ale jest dobrze. Zresztą co, cóż, sobota, dzień wolny, piękna pogoda. A skoro jest już dostatek gazu, to mogę napić się piwa, bo już nie będę musiał nigdy jechać. Tutaj mam moje piwo malinowe, nie wiem czy nie wyleci, więc się od razu przygotuję na wlewanie. Malinowe dlatego, że na cichą fermentację były doda dodawane maliny. O, no, bardzo ładnie otworzyło się. O! No, dobra, będzie lecieć. Ale nie bardzo, nie jest, jest to w... jakiś taki dashing, który... Dobra, a teraz przede wszystkim to, co jest w nim najwspanialszego, to uwaga... kolor. A ale powiem tak, piłem, piłem to piwo wcześniej i nie czułem tak bardzo malin jak teraz. Pięknie, piękny malinowy yy, zapach, piękny malinowy kolor. I świetny, wytrawny, orzeźwiający smak. Nie no, malinowe. Zdecydowanie. Jestem zadowolony z tej, z tej połówki, bo piwo było podzielone na dwie części. Do jednej części poszły wiśnie, do drugiej maliny i ta wiśniowa no nie wyszła. Albo to się popsuło, albo po prostu wiśnie dają taką, taki octowy kwas. No Nie jestem tego pewien, ale w każdym razie co mnie to ułazi po nogach. Malinowe jest świetne. Wasze zdrowie. Wasze zdrowie. Właśnie przed chwilą alarm ogłosił, że koniec gotowania. Także ja idę wyłączyć palnik. Jest 16.35. Co zostało? Uuu. Nie uwodniłem drożdże. Dobra, wyłączam palnik i idę uwodnić drożdże. Znaczy, nastawić sobie na razie wodę. Yy. I zaraz włączam chłodnicę. Albo włączę chłodnicę i wstawię wodę, albo wsta... <śmiech> dobra wstawię wodę i włączę chłodnicę. Tak właśnie wygląda chłodzenie. Ja tutaj sobie mieszam, żeby było szybciej. Tutaj mam zawieszony termometr, jest 62 stopnie. I sobie leci. Jak widać trochę wody yy, zebrałem sobie gorącej do jakiegoś mycia. Tu mam gorącą, naprawdę, o kurde, naprawdę gorącą, yy, prostość tajnika, wrzącą wodę, w której uwodnie drożdże, ale oczywiście jak ta woda ostygnie, więc no, za parę godzin, ale tak samo i brzeczkę będę studził. Chciałbym osiągnąć z 15 stopni, a właśnie, dlaczego mogę yy, aż do 15 stopni zejść. Oczywiście tą chłodnicą zejdę gdzieś do 20 około, yy, może troszkę poniżej, ale mój nowy nabytek, idziemy. Chodźcie. mój nowy nabytek, yy. nabytek jak nabytek, otrzymałem tą, tą lodówkę, yy, moi rodzice się jej pozbywali, no i tutaj jest sterownik do niej, sterownik, jak widać ona w tej chwili jest wyłączona, jest wyłączona dlatego, że ten sterownik ją wyłączył, yy, tutaj wchodzi sonda, termometr, no Czujnik temperatury podłączony do tego sterownika. No i ja ustawiłem, że tam ma być 15 stopni. Więc schłodzę tą brzeczkę, wstawię do lodówki i poczekam, aż ona osiągnie właśnie te około 15 stopni, i dopiero yy, zadam drożdże. Także, jak widać, browar się rozbudowuje, naprawdę się rozbudowuje, bo no, fermentacja to jest najważniejsza część tak naprawdę. Najważniejsza no, faza, najważniejsza część robienia piwa. No a ja teraz będę miał naprawdę bardzo dobre warunki dla, dla piwa. Wręcz takie, że latem mogę zrobić lagera. Co. No, no fajne to jest. No ale przede wszystkim super stabilne warunki dla fermentacji. No tak, także. No dobra, ja idę tam mieszać, żeby to się szybko słodziło. Wasze zdrowie. Zaraz zmierzę. Zmierzę jaką, jaki, jaki w tej chwili, ile plato, ile BLG ma brzeczka po gotowaniu.